Aleluja. żona mojego brata z kościoła powiedziała, że mam tylko 20 minut, a więc postaram się w tym czasie coś przekazać. Ja chciałbym zacząć od tego, kochani, że po raz kolejny chcę wam przypomnieć taką jedną rzecz. To, że ja tutaj stoję, to jest ogromna łaska, ale, ale powinniśmy się wpatrywać w krzyż, który tutaj wisi. Abyśmy ciągle sobie przypominali na nowo i na nowo i na nowo, co to jest ofiara Jezusa Chrystusa, dlaczego ona została złożona, dlaczego Jezus Chrystus umarł, dlaczego Jezus Chrystus został pogrzebany. I to jest najważniejsze, nie jest ważne, kto tutaj dzisiaj stoi, ale ważne jest to, abyście ciągle w sercu i ciągle przed oczyma mieli krzyż Chrystusa. Dzisiaj, kochani, ja jestem podekscytowany, dla mnie w ogóle to jest niesamowite i dla mnie zawsze to jest e, budujące, kiedy Duch Święty w jednym duchu przemawia do Kościoła. W całości. Kiedy niedzielny poranek w kościele Jeruzalem to jest poranek, kiedy Duch Święty od uwielbienia, poprzez ogłoszenia, poprzez kazanie i tak dalej mówi w jednym, w jednym duchu do nas. Mówi w jednym I dzisiaj kazanie, które Bóg położył mi na sercu i które bardzo mocno przerobiłem w ostatnim czasie na sobie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zobaczyli, w kontekście łaski, w kontekście pokoju, w kontekście relacji w Kościele. Zobaczyli, jak bardzo duży, jak ogromny wpływ, jak destrukcyjny wpływ, jak bardzo zły wpływ mają ludzkie opinie na nasze życie. Mają ludzkie opinie na moje i Twoje chrześcijańskie życie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zaczęli od fragmentu Bożego Słowa i tak od samego początku, żeby to ten fragment Bożego Słowa uderzył w nasze serca. List do Galacjan rozdział czwarty, wersety od 4 do 7. List do Galacjan wers rozdział czwarty, wersety od 4 do 7. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna Swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami. Przez to Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Niesamowite słowo. Paweł mówi w radykalny sposób do kościoła w Galacji. Mówi, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jest tu na tej sali ktoś, kto oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi? Paweł mówi tak, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli był taki moment w twoim życiu, że oddałeś to życie Jezusowi Chrystusowi, to już nie jesteś niewolnikiem, ale jesteś Jego Synem. Ale jesteś Jego Synem. I wiecie, zauważyłem jedną rzecz, że to wcale nie jest takie jak nam się wydaje, że to nie jest takie wcale proste, jak nam, wiecie, tutaj łatwo jest teraz podnieść rękę i powiedzieć, tak, jestem Synem. To nie jest takie proste. Niestety chcę wam powiedzieć, że większość z nas w swoim chrześcijańskim życiu niestety, ale jest niewolnikiem. Niestety, ale jest niewolnikiem. Wiecie, to jest niesamowite. Mamy możliwość poprzez dzieło Ducha Świętego w nas, tak ten fragment mówi, wołać Abba Ojcze. Kiedyś mówiłem o tym, to z aramejskiego znaczy tatusiu. W tamtym czasie to było niewyobrażalne. Jak można powiedzieć do Boga tatusiu? Ale Bóg mówi... Jezus mówi w Słowie, Boże Słowo mówi, że tak możemy wołać do naszego Ojca w niebie, Abba Ojcze. A wiecie dlaczego? Do mnie ciągle to dociera. Dlaczego tak jest? Bo to wszystko jest poprzez dzieło Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu. To wszystko tylko i wyłącznie dzięki temu, że Jezus umarł za moje i Twoje życie na krzyżu Golgoty. A więc cała Trójca, Cała trójca, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, cała trójca ma swój udział w tym, abyś ty stał się synem. Cała trójca. I to jest dostępne dla każdego z nas. Wierzymy w to? Kościele, czy my w to wierzymy? Czy my chcemy być synami? Chcemy. Mamy pragnienie bycia synami. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz pojawiłem się w kościele, w kościele protestanckim, to po krótkim czasie Bóg powiedział do mnie. W prostym słowem, ale słowem, które jest niesamowite. Z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału siódmego i dwudziestego trzeciego wersetu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział siódmy i dwudziesty trzeci werset. Gdzie Paweł mówi do Koryntian, słuchajcie, to na nowo, ostatnio, w ostatnim czasie we mnie żyje. Paweł mówi w taki sposób. Drogoście kupieni. A co pisze dalej? Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Hallelujah! Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Oczywiście kontekst tego rozdziału jest na temat niewolnictwa. Na temat niewolnictwa, które występowało w tamtym czasie. My kiedy myślimy niewolnictwo, to od razu nam się przypomina, wiecie, te amerykańskie filmy, w których do Stanów Zjednoczonych zwozi się czarnych ludzi i oni są tam wykorzystywani w takich dragońskich okolicznościach. Ale kiedy Paweł mówi o niewolnictwie, to on mówi o takim niewolnictwie. W tamtym czasie to byli słudzy. To byli słuzy tacy, jakbyś miał służącą w domu. On mówi o takim niewolnictwie. I on mówi o tym niewolnictwie w takim kontekście. Słuchajcie, mówi o jednej rzeczy. Drogoście zostali wykupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Cena za moje, cena za twoje życie, cena za twoje zbawienie, cena za twoją wolność została zapłacona poprzez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. To jest niesamowite. Śmierć Syna Bożego na krzyżu, abyś Ty był wolny. I kiedy dzisiaj, w dzisiejszym kontekście, dzisiejszego poranku rozmawiał, rozmawialiśmy w tym duchu, kiedy pastor głosił tutaj z przodu, kiedy Aleks wyszedł do przodu, to jedno się przewija. Uwolnienie. My potrzebujemy uwolnienia. My przychodzimy często do Kościoła po uzdrowienie. Chcemy Alleluja, chcemy być zdrowi. Amen. Ale musimy z takim samym nastawieniem przychodzić do kościoła po uwolnienie. Bo każdy z nas, jak tutaj dzisiaj siedzi, ma coś do tego, aby uwolnić w swoim życiu. Nie ma tutaj ludzi doskonałych, nie ma ludzi już, wiecie, do końca przerobionych. Każdy z nas potrzebuje coś zmienić dzisiejszego poranka. I dlatego ja kocham niedzielę, dlatego kocham e, kazania, słuchać, dlatego lubię chodzić do kościoła. Wiecie dlaczego? Bo to mnie zmienia bo to mnie rozciąga, bo to rozciąga moje serce, bo to kształtuje moje serce. Nie jestem doskonały, ale któż z nas jest? A więc skoro zostaliśmy wykupieni, to jesteśmy uchronieni przed potępieniem, jesteśmy uchronieni przed jakimkolwiek zniewoleniem w naszym życiu. Zostaliśmy wykupieni, aby cieszyć się życiem. Cieszymy się życiem? Aleluja! Kościele! I Paweł wręcz krzyczy ze względu na to wszystko. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Nie pozwól, aby ludzkie opinie, nie pozwól, aby ludzie stawali, stawali się i takimi przewodnikami w Twoim życiu. Tylko i wyłącznie oni. Nie pozwól, aby ludzkie opinie w Twoim życiu przebijały Boże opinie. Nie pozwól na to. Niestety większość z nas, z nas chrześcijan, bardziej chce się podobać, ludziom niż Bogu. Niestety. Nie chcę, żeby to było takie fajne i niekonfrontujące. To jest niefajne i jest konfrontujące. Czasami bardziej chce się podobać ludziom niż Bogu. Craig Groszel, pastor Kościoła Life Church, on scharakteryzował ludzi, którzy chcą się podobać ludziom bardziej niż Bogu. I ta definicja jest taka. Po pierwsze, ci ludzie odbierają krytykę osobiście. Co to znaczy, że odbierają krytykę osobiście? To znaczy, że podchodzę do pastora, mówię, słuchaj Jacek, ale masz dzisiaj beznadziejną koszulę. Charakterystyka tych ludzi jest taka, oni odbierają to w ten sposób. Powiedział, że mam beznadziejną koszulę, to znaczy, że ja jestem beznadziejny. Ja jestem beznadziejny, bo mam beznadziejną koszulę. Kupiłeś sobie samochód, ale beznadziejny samochód. Ojeju, jestem beznadziejny, mam beznadziejny samochód. Wiecie, to jest charakterystyka takich ludzi, to jest taki rodzaj ludzi. Po drugie, ludzie tacy odczuwają ogromny strach przed odrzuceniem. To, nad czym takim ludziom najbardziej zależy, to jest ludzka akceptacja. To jest ludzka akceptacja, to jest ten tak zwany Facebookowy like. Kto z nas tutaj dzisiaj na sali ma Facebooka? Zadam wam jedno pytanie, słuchajcie, zadam wam jedno pytanie. Wrzucasz zdjęcie na Facebooka i co cię najbardziej potem interesuje? Co Cię najbardziej interesuje? Na co najbardziej czekasz? Wchodzisz co chwilę i patrzysz, ile masz lajków. Wchodzisz co chwilę i patrzysz, ja, ktoś mi napisał komentarz. Wow. Mówię, bo ja to sam tak robię. Wiecie, to jest ten facebookowy lajk, like, a nie daj Boże, nie daj Boże, żeby było tak, ja wczoraj Jasiowi dwa zdjęcia wziąłem, podlajkowałem, a te zdjęcia wcale nie były fajne, nie? Nie ten Jasiu. A on, a on, ja dzisiaj wystawiłem zdjęcie, a on tego zdjęcia nie podlajkował, a widziałem, że był na Facebooku. Hallelujah. Tak. Facebook tworzy w nas postawę szukania akceptacji, tworzy w nas niebezpieczeństwo tego, że zostaniemy odrzuceni i że zostaniemy zignorowani. Tak jest. Już dzisiaj wszyscy mają Facebooka na komórce, amen? No nie, amen, beznadziejnie. Wyznadziejnie, ale sam mam. A więc ludzie, którzy chcą podobać się ludziom bardziej niż Bogu, to są ci, którzy odczuwają ogromny strach przed odrzuceniem. I chcę Wam powiedzieć, że w kościele, w kościele to jest obecne na każdym kroku. Spotykam się z tym, że w kościele, jak nigdzie indziej, panuje bardzo niskie poczucie wartości. Przecież my wiemy, za jaką cenę zostaliśmy wykupieni. Boże, słowo mówi, drogość kupieni. A ktoś idź, przychodzi i mówi, jestem taki beznadziejny, do no niczego się nie nadaje. Ale Jezus Chrystus umarł po to, żebyś Ty mógł stanąć na własnych nogach i powiedzieć, Jezus mnie kocha. I nie obchodzi mnie wszystko inne, co, co dookoła się dzieje, bo Jezus jest moim Panem, On jest moim Królem i na Nim buduje swoje poczucie wartości. Jestem piękny, jestem piękna. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo On umarł po to, żebym ja mógł żyć. Trzecia rzecz do tej charakterystyki jest taka. Trudno im wyrazić ich prawdziwe uczucia. A więc nawet jeśli wiedzą, że moja koszulka jest beznadziejna. Nawet jeśli wiedzą, to ja podchodzę i pytam, słuchaj, jak ta moja koszulka? I to jest właśnie to. On wie, że twoja koszulka jest beznadziejna, ale mimo tego jego odpowiedź będzie szła w tą stronę. Słuchaj, no ciekawa jest ta twoja koszulka. Coś w niej jest. Coś, coś w niej jest, jest odważna. To są ludzie, którym trudno jest wyrazić własne uczucia i powiedzieć nie. To są ludzie, którzy są mało asertywni. Asertywni ludzie to są tacy, którzy nie mają problemu z tym, aby powiedzieć nie. I w związku z tym mam pewną anegdotkę. Pewien człowiek przeszedł kurs asertywności. Wiecie, na tym kursie go tam przemielili totalnie. I w pewnym momencie ten człowiek idzie szukać pracy. No i podchodzi, siada przy biurku vis-a-vis -vis człowieka, który miał go przepytywać. No i ten patrzy w te jego papiery i mówi tak, o, widzę, przeszedł pan kurs asertywności. A pana imię i nazwisko, a ten patrzy tak na niego i mówi, nie, nie. To jest taka ekstremalna asertywność. Słuchajcie, to jest ekstremalna eser, asertywność, to jest bycie takim asertywnym za wszelką cenę. I w kościele czasami widzę ludzi, którzy przeszli taki dziwny kurs asertywności. Cokolwiek byś nie powiedział, cokolwiek byś nie zrobił, to zawsze jest nie, nie, nie, nie, nie. Ja chcę, żebyście wiedzieli o tym, że przez te cechy mówię też o sobie. Ja mówię też o sobie, opowiedziałem wam troszeczkę o swoim życiu, bo często w moim życiu było tak, że ktoś krytykował to, co robię, a ja odbierałem to bardzo osobiście. Ja mówiłem, skoro ja to robię źle, to ja jestem zły. Skoro ja to robię źle, to jestem beznadziejny. Skoro ja to robię źle, to już nie będę nic robił. Chcę wam powiedzieć, po pierwszym roku chrześcijańskiego życia 80% ludzi, którzy mogliby służyć w Kościele, nie służy w Kościele. Z jednego powodu. Więcej jest krytykanstwa niż zachęty. Więcej jest nie, nie, nie, niż tak, tak, tak. I okazuje się, że badania pokazują 80% ludzi, którzy mogliby się zaangażować w Kościół, którzy mogliby być w Kościele, z których Bóg mógłby sobie, wiecie, odbierać chwałę, którzy mogliby być błogosławieństwem dla mojego i twojego życia, nie służy w Kościele. Tylko dlatego, że, że nie. Bardzo często było tak, że odczuwałem ogromny strach przed odrzuceniem. Bałem się wyrażać swoje poglądy, bo bałem się, że ktoś, na kim mi zależy, mnie odrzuci. Rozumiemy to? Czasami nie mówimy prawdy ludziom tylko dlatego, że boimy się, zależy nam na nich i boimy się, że po prostu, kiedy powiemy im prawdę, to oni się od nas odwrócą. Bardzo często było tak, że trudno mi było powiedzieć prawdę na temat czegoś bądź kogoś i bardzo często jeszcze do dzisiaj jest mi ciężko powiedzieć nie. A więc jest to historia niejako o mnie i to jest coś, z czym ja ciągle walczę, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest nie tylko mój problem. Zdaję sobie z tego sprawę. Chcemy czasami podobać się ludziom wszelkim kosztem, i w podobaniu się ludziom jest taki paradoks. Że z jednej strony Biblia mówi nam, mówi do nas tak, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 16 werset. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 16 werset. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie. I z jednej strony. Mamy być tymi, o których ludzie mówią dobrze. Wiecie, to nie może być tak, że ja sobie idę przez życie swoje chrześcijańskie i robię tak, a Pan Bóg mi powiedział, to ja teraz na wszystkich bimbam. Spotykam takich ludzi, którzy mówią tak, a Pan Bóg mi powiedział i to ma być tak, nie inaczej. Wcale tak nie jest, to jest głupie. Powinno ci obchodzić, co mówią inni ludzie. Ale kiedy na szali jest ludzka opinia i Boża opinia, to powinieneś pójść za Bożą opinią. Nie powinieneś nigdy iść w tej kwestii na kompromis. Ale z drugiej strony powinieneś być człowiekiem, który ma świadomość tego, że oprócz tego, że jesteś człowiekiem i podniosłeś dzisiaj swoją rękę do góry i czujesz się synem, to też chcę ci powiedzieć, że jesteś ambasadorem Jezusa tutaj na ziemi. Jesteśmy ambasadorami. Jezus w nas żyje, dzisiaj było powiedziane. I myślę, że czucie się synem to też jest taka świadomość tego, że Jezus żyje we mnie. Amen? To, jak funkcjonujesz, szczególnie w małym mieście, kiedy jesteś obserwowany z każdej strony, to ma znaczenie. Bo cokolwiek byś nie zrobił dobrego, wszyscy będą o tym wiedzieć. Gazeta napisze, ale cokolwiek zrobisz złego, to nie tylko tyle, że będą mówić, ale będą długo o tym jeszcze mówić. Musisz wziąć odpowiedzialność, muszę wziąć odpowiedzialność za to, jak postrzegają mnie inni ludzie, i nie mogę pozwalać, pozwalać się temu definiować. Bo nie może być tak, że Ty się temu definiujesz, że, że to Cię definiuje, że to, co mówią ludzie, to tak na pewno jest. Musimy badać nasze serca. Po to, są, po, to, po to jest Kościół, żeby badać nasze serca. Po to Chrystus nas tutaj zbiera, żeby badać nasze serca. Żeby je poszerzać. I myślę, że to, o czym mówię, jest ogromnym problemem w chrześcijaństwie, jest ogromnym problemem w moim życiu, Cią, ciągłą taką walką, i myślę, że to też jest problemem w życiu twoim. Salomon, najmądrzejszy człowiek na świecie, 29 rozdział, 25 werset, powiedział tak. powieści Salomona, 29 rozdział i 25 werset. To jest fantastyczny werset. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Amen? Lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Jeśli boisz się ludzi, jeśli boisz się odrzucenia, jeśli boisz się jasno wyrażać to, w co wierzysz, jeśli boisz się jasno wyrazić to, co myślisz na czyjś temat, nie raniąc tej drugiej osoby. Nie raniąc tej drugiej osoby. To jest ważne. Nie raniąc tej drugiej osoby. Jeśli boisz się tego wszystkiego, to znaczy, że żyjesz w strachu. To znaczy, że żyjesz w strachu. Jeśli żyjesz w takiej politycznej poprawności, to chcę ci powiedzieć, to jest droga donikąd. To jest droga totalnie donikąd. Droga, która często wiedzie ludzi na zatracenie, a nie wręcz odwrotnie. Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w czwartym wersecie mówi taką rzecz. Tesaloniczan 2,4. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca lecz Bogu, który bada nasze serca. Ostatnio dużo, dużo siedziałem i, i, i rozmawiałem ze swoją żoną w kontekście kościoła ulicznego. I chcę wam powiedzieć, że to jest fragment, który w tamtym momencie bardzo mocno dotknął mojego serca. Łatwiej zebrać ludzi na misję uliczną w innym mieście niż w swoim własnym. Kiedy zbierałem ludzi na misję uliczną w Jeleniej Górze, chcę wam powiedzieć, że ludzie, którzy nie, nie angażują się w kościół uliczny, z miłą chęcią byli gotowi pojechać do Jeleniej Góry. Dlaczego? Bo tam jesteśmy incognito. Wiecie, tam jesteśmy, tam nikt nas nie zna najczęściej. Ale kiedy wychodzimy na ulicę w Kamiennej Górze, to chcę Ci powiedzieć, że Pan Bóg potrzebuje Ciebie. On potrzebuje Ciebie, żebyś Ty przyszedł i powiedział konkretnie, co Bóg uczynił w Twoim życiu. Przed Twoimi znajomymi, przed Twoimi przyjaciółmi, przed Twoimi pracodawcami, przed wszystkimi tymi, którym Ty chciałbyś... Po... Wiecie, no, wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że kiedy rozmawiamy o tym, kto chciałby, kto chciałby żeby został zbawiony w, w, dla twojego życia, to ty często mówisz, mój pracodawca, mój kolega, moja babcia, moja ktokolwiek. Ale kiedy masz okazję do tego, żeby powiedzieć jej o Chrystusie, to ty jej tego nie zrobisz, nie powiesz. Dlaczego? Bo boisz się oceny, bo boisz się, że ona cię wyśmieje. Bo boisz się, że kiedy wyjdziesz na rynek w Kamiennej Górze i powiesz, co Bóg dla ciebie uczynił, to na drugi dzień wszyscy ci będą wytykać palcami. A jeśli żyjesz w strachu, może nam się to podobać, albo nam się to nie podobać, ale Bóg nie głaszcze naszych emocji. Bóg nie głaszcze naszych emocji. Bóg chce, abyś ogłaszał Jego chwałę tu na ziemi, abyś był jasno określony, po której stronie jesteś. Dlatego Jezus Chrystus powiedział, że jeśli chcesz pójść za mną, to musisz zaprzeć się samego siebie. Bo możesz chcieć podobać się ludziom, a możesz pałać pragnieniem, by podobać się Bogu. I tylko od ciebie zależy, w którą stronę pójdziesz. Wiecie, to zaprzeć się siebie to jest ta nasza wewnętrzna walka. To zaprzeć się siebie to jest ta nasza codzienna, wewnętrzna walka. Jezus pyta się ciebie dzisiaj, co jest dla ciebie ważniejsze? Ja czy ludzie, którzy albo mnie będą lubić, albo mnie nie będą lubić? W dzisiejszych czasach żyjemy pod presją, bo wszyscy w koło chcą definiować, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Chcą definiować to, w jaki sposób masz wyglądać lub nie wyglądać. Definiują to, czy ktoś jest piękny, czy nie jest piękny i tak dalej. A jeśli jest, wiecie, według nich piękny, to na pewno jest lepszy. Są takie momenty w moim życiu, kiedy myślę krytycznie na temat swojego życia. Myślę, że to jest normalne, że to troszkę nas rozszerza ale czasami myślę krytycznie na temat swojego wyglądu. To tak z dzieciństwa gdzieś mi zostało, bo w szkole byłem troszkę chudy, śmiali się ze mnie i tak dalej. I ciągle z tym walczę, ciągle gdzieś to muszę przerabiać w swoim życiu, ale kiedy myślę w ten sposób, to Izajasz w 53 wersecie, rozdziale w drugim, od drugiego wersetu mówi takie słowa. Izajasz 53 od 2. Wyrósł bowiem przed Nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Wow. Czujesz to? To jest niesamowite. Izajasz mówi dość konkretnie, Jezus nie miał postawy, Jezus nie miał urody, która być może by nas zachwyciła. Chrystus był tak zwyczajny, że to Judasz musiał Go wskazać, który to, to, to, który to On jest. Bo niczym szczególnie się nie wyróżniał. To jest mój Bóg, to jest mój Pan i to On umarł za mnie. I on, mnie on nie miał jakiegoś hollywoodzkiego, fantastycznego wyglądu. Może to nie był taki wygląd, jaki, jaki, jaki nam, ludziom by się podobał. Ale on był Bogiem i to jest niesamowite. Psalm 130, 139. Otwórzmy sobie ten psalm. 139. Od 14 do 17 wersetu. To jest, fantastyczny, to jest fantastyczny fragment Bożego Słowa. Jeśli usłyszysz ten fragment z ust Nika Wójcicza, wiecie, który to nik Wójcicz? Człowiek bez rąk, człowiek bez nóg. Jeśli usłyszysz ten fragment Gdyby tutaj dzisiaj stała mała dziewczynka, chora na zespół Downa i ona by ten fragment czytała, ten fragment miałby zupełnie inne znaczenie. Zupełnie inaczej zostałby prawdopodobnie odebrany. Gdyby dzisiaj tutaj w tym miejscu ten fragment przeczytał ktoś na wózku inwalidzkim, ktoś śmiertelnie chory, to ten fragment miałby zupełnie inne znaczenie. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje, i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe. Boże, jak wielka jest ich liczba. Ten psalm mówi o tym, że zostałeś stworzony przez Boga. A Bóg ma jedną cechę, którą albo zaakceptujesz... Albo nigdy nie zaakceptujesz samego siebie. Bóg nie popełnia błędów. Bóg jest Bogiem, który stwarzając ciebie nie popełnił błędu. Bóg jest Bogiem, który nie popełnił błędu, dając ci taki wygląd, a nie inny. Chcę ci coś powiedzieć. To, że wyglądasz tak, jak wyglądasz, to zrozumiesz dopiero po śmierci, kiedy umrzesz. Ale dzisiaj musisz zaakceptować siebie, dzisiaj musisz pokochać siebie, bo jeśli nie będziesz kochać siebie, jeśli siebie nie zaakceptujesz, to będziesz ranił innych. To będziesz, nie będziesz potrafił kochać innych. To nie będziesz potrafił innych akceptować. Ponieważ twój brak satysfakcji będzie przelewał się na innych ludzi. Powiedz teraz głośno do siebie, tak abyś usłyszał to pytanie. Powiedzmy wszyscy do siebie tak głośno, tak abyśmy to usłyszeli. Czy ja siebie kocham? głośnie Kościele. Czy ja siebie kocham? Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale tak jak tutaj dzisiaj siedzisz, dla twojego życia płyną dwa plany. Dwa plany. Jeden to jest Boży plan, a drugi to jest diabelski plan. I wiecie, i idąc przez życie, nawet chrześcijańskie, możesz raz być tu, a raz być tu. Jeden plan to szeroka droga, drugi plan to wąska droga. I tylko nasze decyzje sprawiają, gdzie jesteśmy. Amen? Zadaj sobie pytanie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Czy opinia innych ludzi, czy opinia może rodziców Twoich, którzy może chcą tak, a nie inaczej dla Twojego życia? Czy Boże opinia, który, Boga, który mówi idź w tą stronę? Pomimo. Im większy wpływ Boga na twoje życie, tym mniejszy wpływ ludzi na twoje życie. Amen. Pomyślmy teraz przez chwilę, co by było, gdyby Jezus przez chwilę posłuchał tłumu. Przez chwilę posłuchał tłumu. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, Łukasza 23, wersety od 35 do 37. A lud stał i przyglądał się, przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc innych ratował, niechże, niechże ratuje samego siebie jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z Niego także i żołnierze, podchodząc z doń i podając Mu ocet i mówiąc, jeśli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Wyobraź sobie przez chwilę, tylko przez moment sobie wyobraź, co by było, gdyby Jezus Chrystus odpowiedział na to. Jezus wisi na krzyżu, ma ogromną świadomość tego, że cały ból, całe to upodlenie, to wszystko w jednym momencie może po prostu zniknąć. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Chrystus posłuchał i przez moment. Bo gdyby On posłuchał tłumu, to nikt, prawdopodobnie nikt z nas dzisiaj by tutaj nie siedział. Dlatego na samym początku mówiłem, jak ważne jest to, jak ważne jest to, aby wpatrywać się w krzyż Chrystusa. I jakkolwiek, na jakikolwiek temat byśmy w Kościele nie mówili. Wiecie, mam takiego starszego profesora, ma chyba około 90 lat już. Ale on mówi taką jedną rzecz. Jeżeli będzie ktoś głosił z tego miejsca kazanie i nie przejdzie przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, nie przejdzie przez ofiarę Jezusa Chrystusa, nie przejdzie przez Nowy Testament, przez to, co Chrystus dla nas zrobił, to niech on idzie do synagogi, głosi. Słuchajcie, to jest wszystko Chrystusowe. Każdy jeden temat możemy odnieść do tego, co Jezus Chrystus zrobił dla nas na, na krzyżu. Gdyby Jezus nie umarł, gdyby Jezus w tamtym momencie Wysłuchał tłumu, urodzilibyśmy się z jednym przekonaniem, że nasze życie zmierza do donikąd. Urodzilibyśmy się i próbowalibyśmy dobrymi uczynkami zarobić sobie na zbawienie. I w pewnym momencie okazałoby się, że jednak nie da się uniknąć śmierci, nie da się wypełnić wszystkich przykazań, gdyby Jezus przez chwilę posłuchał tłumu. Gdyby Jezus przez chwilę zastanowił się nad tym, co inni ludzie szepczą Mu do ucha. A kogo ja bardziej słucham? Ludzi czy Boga, który często mówi coś sprzecznego z tym, co mówią ludzie. Słuchajcie, żyjemy w czasach, w których coraz głośniej będziesz musiał wyrażać swoje opinie. Żyjemy w czasach, w których za swoje opinie będziesz, będzie ci groziło werbalne ukamieniowanie. Żyjemy w czasach, w których potrzeba nam mnóstwo mądrości, aby odpowiadać ludziom we właściwy sposób. I teraz na, na, na sam koniec chciałbym wam, chciałbym wam to pokazać. Rick Warren. Rick Warren to jest taki pastor kościoła w Stanach Zjednoczonych, on stworzył program Radość i Uzdrowienia, który, który przerabiamy w czwartki. I Rick Warren został zaproszony do pewnego talk show w Stanach Zjednoczonych, To niego Morgana. Kojarzycie tonego Morgana? Wiecie, to jest człowiek, to jest, taki, to jest taki nasz polski Kuba Wojewódzki z tym, że on jest tysiąc razy mądrzejszy od niego i tysiąc razy jest bardziej inteligentny od, od Kuby Wojewódzkiego. I wiecie, i... i on zadaje Urenowi takie pytanie, pastorowi. Zadaje takie pytanie, co ty myślisz na temat homoseksualizmu i co ty myślisz na temat małżeństw homoseksualnych? I Uren patrzy i, tak, i odpowiada mu tak bezpośrednio i od razu. Jestem przekonany, że Pan Bóg kocha homoseksualistów. Jestem przekonany, że On ich kocha, bo tak samo jak my byliśmy bądź jesteśmy takimi samymi grzesznikami. Jestem pewny, że Pan Bóg kocha homoseksualistów, jednak odnośnie małżeństw trzymam się tego, co mówi Biblia. Jedna kobieta i jeden mężczyzna. Jeden, jedna kobieta i, jedna, i jeden mężczyzna. Z jednego prostego względu trzymam się takiej wersji. Bo bardziej zależy mi na aprobacie Boga, niż na, na aprobacie ludzi. Bardziej mi zależy na tym, aby podobać się Bogu, niż podobać się ludziom. I wiecie, dzisiaj dyskusje w kościele na różne tematy, często obijają się właśnie o to, że ktoś chce się podobać innym ludziom, a nie Bogu. I nie zaglądamy w Biblię, nie badamy Pisma, ale badamy to, co inni myślą. I to jest, i to jest smutne, bo ja, nie wiem jak wy, ale ja chcę, aby ten Boży głos był bardziej słyszalny w moim życiu. Chcę bardziej podążać za, bo, za Bożym głosem. Jeśli chcemy, aby nasze serce było wypełnione Bogiem, to musimy być w Nim. Musi być w Nim mniej miejsca dla nas samych, mniej miejsca dla, wiecie, e, dla ludzkich opinii, a więcej miejsca dla Boga. Dopiero wtedy te nasze serca będą się rozszerzać i dopiero wtedy będziemy mogli być błogosławieństwem też dla innych. Możemy rozszerzać nasze serca, napełniając je Bożą miłością względem nas samych i względem innych. Chciałbym zaprosić grupę. Chciałbym, abyśmy się modlili, żeby to słowo po prostu nie przeszło tak obok. Ja wierzę w to, że wszyscy mamy jakiś problem z tym, że każdy z nas potrzebuje coś zmienić w swoim życiu, zmienić w tej sferze, że wszyscy potrzebujemy napełniać nasze serca tą miłością. Chciele wstajmy.